Marcel. Cześć. Ziemi. Cześć wszystkim. Poro Cześć. podcast, cotygodniowy, nie licząc z zeszłego tygodnia, kiedy nas nie było, kiedy nie nagrywaliśmy. E, czyli pogaduchy o różnych rzeczach. Dziś będzie tak mm, o bardzo różnych rzeczach z tego, co się działo w ostatnich tygodniach, w ostatnim tygodniu najbardziej. E, ze świata w sumie bardziej naszej branży niż popkultury, ale w sumie o popkulturze też będzie... To no, chyba dzisiaj ja. będzie, no może nie jakiś mocno pop-kulturalny, ale dzisiaj trochę pogadamy o różnych e, rzeczach, niekoniecznie związanych e, stricte e, z ruchomymi obrazkami, ale gdzieś tam w okolicy będących. Mówiąc będące... krótko, będziemy, będziemy mówić o rzeczach. No e, poro podcast, czyli Motion Freaks w ramach motionfreaks.pl. E, ci, którzy nas chcą oglądać na żywo, bo nigdy nie zapowiadamy, znaczy nigdy nie zapowiadamy live streamów to musicie nas subskrybować na YouTube, bo tam będą powiadomienia o rozpoczętym streamie przychodzić no ci którzy chcą nas słuchać w wersji podcastowej oczywiście jesteśmy na każdej dużej platformie także tam możecie nas subskrybować no i oczywiście na Facebooku strony motionfreaks.pl informacje o podcastach i o innych newsach z naszej branży i e, branżuni. To tyle tytułem wstępu i e, prośb próśb o żebro lajki. E, to może przejdźmy do tego co tam się ostatnio ciekawego działo w e, ostatnim tygodniu to może wiesz, co zacznijmy od popkultury bo jej jest mniej dzisiaj. E, też mi się tak wydaje. No. E, to tak na szybko wiadomość która jak co tydzień obiegła internet. Mhm. E, czyli pierwsze wrażenia, pierwsze zdjęcia z, z serialu produkowanego przez Netflix, e, czyli z Wiedźmina. E, nie wiem, czy Emil widziałeś? Tak, widziałem. E, i, i, i, I jakie są Twoje wrażenia? Wiesz, co ja się chyba. Znaczy, aż tak... Powiem szczerze, że e, no to są tylko jakieś tam pierwsze zdjęcia to jest pierwsze. Mhm. No po drugie to jest Netflix, to trzeba też brać pod uwagę jakiego poziomu rzeczy wypływa z siebie Netflix. Mm -hmm. To co jest bezpośrednio w produkcji to często jest średnie słabe, albo średnio słabe. Także tutaj ja tutaj też nie, nie, nastanawiam, nie nastanawiam, nie nastawiam, przerwałem ci i, i, i daję moje wrażenie, powiadam moje wrażenie. Nie nastawiam się jakoś super optymistycznie. Trzymam dystans, ale muszę powiedzieć, że z tego co widzę, wygląda to spoko. Ja wiesz co, ja mam ogólnie dystans do tej produkcji. i, e, Znaczy dystans do tej produkcji. Ja się napalałem na polskiego Wiedźmina serialowego. Wiemy jak wyszło. Ej, ej i, i, i, polski serial Wiedźmin. Mhm. Ja jestem e, z tej mała, nielicznej grupy osób, bardzo małej, e, która uważa, że ten serial jest co najmniej średni co najwyżej średni, jeśli chodzi o... Co najwy no, co najmniej średni. Okay. Myślę, że serial w porównaniu do filmu, który, gdzie w filmie mieliśmy taki miszmasz i się nic naszej ulubionej podcastowej kupy nie trzymało. Mm -hmm. Eee, poza, bo... jednym, poza jednym z filmem z Moniką Bellucci. Ale to temat. na tam się co innego kupy nie trzyma. No nie ma tu. Eee, e, film był no, mega miszmaszem hmm. i sklejką całego serialu, co się w, w Polsce często robi. Kręci się serial, a potem montuje się z niego film. Eee, Także film uważam, że był naprawdę beznadziejny, ale to z, ze względu na, na, na to, jak podeszli do scenariusza i montażu, mhm. ale uważam, że serial aż, aż taki zły, jeszcze, jeszcze jak na Polskę za tamtych lat, mhm. aż taki zły nie był. Znaczy powiem tak, yy, inaczej. Yy, masz rację, w porównaniu z wersją filmową, no to serial jest dobry, yy, ale tak... Patrząc na to, czego człowiek się spodziewał i czego oczekiwał, no to oczywiście no, no ja byłem zawiedziony, ale, ale to masz rację. Najpierw chyba widziałem wersję filmową, którą się strasznie zraziłem, może dlatego też do serialowej tak podszedłem, mhm. e, podszedłem trochę znaczy, e, już zdystansowany. Patr patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, e, to i tak cud, e, że w Polsce zrobił ktoś e, film, serial fantazy. Mhm. No, gumowy smog był jaki był. On nie, nie był gumowy, tylko był słabo wyrenderowany. Zresztą kiedyś na Max 3D na tej stronie forum mhm. był wywiad z twórcami efektów specjalnych do tego filmu i oni tam opowiadali dokładnie, jak to było zrobione i dlaczego to tak wyglądało i tak dalej. Także po, po, polecam sobie e, gdzieś tam przejrzeć archiwum i znaleźć ten artykuł i go przeczytać. Mhm. Mm. Kolejna sprawa, no, no nie wiem, ja sobie co roku zawsze oglądam ten serial, tak gdzieś od czwartego odcinka, bo pierwsze trzy odcinki są, no rzeczywiście są beznadziejne, można się zachęcić, ale już ekranizacja stricte opowiadań według mnie jest fajna. I też taka ciekawostka, nie wszyscy czytali komiks, ten Wiedźmi, ten polski, mhm. no to pierwsze trzy odcinki to jest praktycznie ekranizacja nie, nie opowiadań statkowskiego, tylko właśnie komiksu. Mhm. Wid widać, że komuś się książki po prostu, nie, książek nie chciało czytać, tylko przeczytał komiks. <tukowe> <life> no i to już, to, już, to już bardzo dobrze świadczy o twórcach tego filmu yy, slash serialu. No ale w każdym razie, dlatego też jakby nie oczekuję jakichś wielkich cudów po tym Netflixowym Wiedźminie. Tak nie oczekiwałem po grze i tu się absolutnie bardzo miło zaskoczyłem, po grach w sumie, bo to nie jest jedna gra. Już w tej chwili e, e, i tak samo jak się nastawiałem na e, e, władcę pierścieni, e, potem władca pierścieni, gdy się pojawi, pojawił, był hejtowany. Nie wiem czemu. Ja, mnie to mi się to, mi się to bardzo. W moim, w moim środowisku władca pierścieni był bardzo, od samego początku, bardzo ceniony. No a wiesz co, gdzieś właśnie gdzieś w moim w moim raczej. Może nie hejtowane, ale jednak było wiele czepiania się, że jednak jakieś tam nieścisłości, niezgodności, wytykanie no po prostu No spróbuj przełożyć książkę do jeden No właśnie ja to... że każdy film wtedy miał po 20 części i milion I wtedy i wtedy i wtedy to byłyby dopiero flaki z olejem. No w każdym razie, w każdym razie no i w związku z tym jeśli to jest tak wychajpowany, yy, czy jak to tam młodzi w tej chwili mówią, tytuł yy, no to nie, nie, jakby nie staram się nie mieć jakichś wielkich oczekiwań, żeby potem się nie rozczarować, znaczy inaczej. Wolę po prostu podchodzić do tego z dystansem, a może się tym za, yy, zachwycę, Zabierz. tak? Yy. No to znaczy też yy, kontynuując już sprawę tego polskiego, yy, Netflixowego Wiedźmina. Mhm. No to też mi się wydaje, że to będzie bardziej takie fantazy, ekran ekranizacja taka fantazy w stylu zachodnim, a nie polskim. Mhm. Nie oczekiwałbym tu takiego klimatu jak w grze, tym bardziej, że jest jasno powiedziane, że serial jest inspirowany, powstaje na podstawie książek, dokładnie opowiadań. E, tutaj już były pierwsze głosy. Dlaczego Gerard ma tylko jeden miecz? No, no, każdy, kto czytał książki wie, że jeden miecz nosił zawsze przywiązany do e, juków przy, ko e, przy płocie koni. E, no to... Jeżeli chodzi, mam wrażenie właśnie, mhm. że jeżeli chodzi o odzorowanie takie książkowe, to te postacie wyglądają bardzo książkowo. Mhm. Mm, można się doczepić oczywiście, że Ciri jest za stara, ale mi się wydaje, że przy ekranizacjach postarzanie tych takich młodych aktorów to jest spoko sprawa, mhm. e, ponieważ możemy też im dać więcej do, do zagrania, e, pamiętając polskiego Wiedźmina po raz kolejny, to Ciri. Mm, on Była tam piszczącym, biegającym dzieckiem Dokładnie. i niczym więcej. A tutaj może, możemy mieć jakąś fajną interakcję. E, tak samo było w Grze Tam wszystkie dzieciaki przecież były dużo starsze niż, e, niż w Ciężkach. Zgadza się. Nie, no bo to tak jak mówisz, no tutaj jednak po, jakby jeśli chcemy zbudować naprawdę taką mięsistą postać, no potrzebny jest ktoś, kto, znaczy potrzebny jest, potrzebny jest aktor, prawdziwy aktor z prawdziwego zdarzenia, który będzie, będzie w stanie tę postać stworzyć, tak? a nie odklepać, bo nawet najlepszy, najlepszy, nawet najlepszy scenariusz, nawet najlepiej napisane słowa, no, kiepski aktor, albo po prostu aktor bez doświadczenia jest w stanie spieprzyć, tak? Znaczy, no, aktor jeszcze kiepską postać jest, kiepsko napisanym postać jest w stanie w jakiś sposób wyciągnąć nagrodę tak. aktorską, że przynajmniej taka postać będzie średnia, ale jeżeli mamy, no, kiepsko napisaną postać, no to... No... no i w sensie, mamy kiepską napisaną na postać kiepskiego aktora. Tak. Właściwie się zaczęło i tak czekam. W, właśnie no. coś, coś, coś, coś mi gdzieś mi uciekło. E, no także, no nie wiem, według mnie wygląda to spoko, jednak nie, nie, nie nastawiam się tutaj na jakieś fejlwerki i mhm. nie wiem, e, najlepszy serial m, ostatnich lat, nie wiem, gra o tron leży i kwiczy, bo była tak słaba przy Wiedźminie. E, no oczekuję się, że to będzie <grym> trzymało poziom seriali Netflixa, czyli dostaniemy takiego średniaka, nie wiem, może naprawdę aktorzy e, się do tego przyłożą w jakiś mhm. sposób. E, producentka widać, że jest bardzo zaangażowana w ten serial, e, bo ją obserwuję na, na, na Instagramie, mhm. Lauren Hirsch. E, u, także nie wiem, no tutaj widać, że, że ktoś tam dba o to. Mhm. E, ona też wcześniej produkowała Daredevil'a, który no, też był. akurat był z tych, z tych seriali, które trzymały jakiś taki wyższy poziom. tych lepszych, no. e, Z tych lepszych. Także no, z, zobaczymy, może uda się z tego coś wyciągnąć. Nie jestem na nie, nie jestem na tak. Trzymam jakiś dystans. To co pokazali do tej pory mi się podoba. Mam nadzieję, że mm. dalej będzie tak samo. Czy tak pod... samo dobrze. Wiesz co? Jeśli chodzi o moje podsumowanie, tak podsumowując ten, ten wątek, yy, czyli Wątek Wiedźmina nie Netflixowego, to ja bym powiedział, że Przepraszam, że. Mm, jak mawiają, Rosjanie pożywią Uvidim, ale nie spodziewałbym się wiernej ekranizacji książki o tyle. Ja po rosyjsku to tylko w... nie mogę tego powiedzieć chyba na To nie, to nie, to, to, to czego nie możesz grałem, powiedzieć... To, grałem to, cze... dużo w CS-a i znam trochę ruski. A myślałem, że to czego nie możesz powiedzieć, to chodzi o język niemiecki, ale to o, inny, o innych filmach mowa. Nie, nieważne. Nein, nein, nein, Dobra, to dalej popkultura. E, dalej, e, okej, okay. to świeża sprawa, wczoraj byłem z moim siostrzeńcem. Kinie, na Spider-man Far From Home mm -hmm. e, i oczywiście no, nie będziemy tu chodzić w spoilery. E, akcja filmu zaczyna się nie, niedługo mam wrażenie, że e, niedługo rok. Kucze, nie przypomnę sobie teraz jakiś czas w każdym razie po Avengers Endgame e, i widzimy tam e, Petera, który wrócił do życia. Spoiler do Endgame. No, ale tutaj inaczej się o tym nie da powiedzieć. No, kto widział Endgame, wie co tam się stało, kto nie widział, to może się domyślić. W każdym razie no, widzimy Petera i jego klasę, która udaje się na wycieczkę do Europy. No i dzieją się tam rzeczy. Po trailerach, trailerach widzimy, że Peter spotyka Misterio czyli takiego magicznego osobnika z innego wymiaru. Spotyka też Nika Fury, który jest jakby takim, chce być takim jego przewodnikiem jak po, tym, jak, po tych wydarzeniach, które odbyły się w Endgame. Do tego próbuje, Peter nawiązuje też bliż, bliższe interakcje z członkami swojej klasy w szkole. No i to wszystko prowadzi do zupełnie nowych sytuacji. Powiem, że trochę ja byłem zaskoczony tym jak film poprowadzono. Mm -hmm. spodziewałem się trochę innego scenariusza i, i, i, i, i myślę, że, że, że jest to godnie rozwiązane to, co tam się dzieje w tym filmie i no nie wiem, nie chcę tutaj nic więcej ja, kto słuchał w moich wcześniejszych recenzjach czegokolwiek to wie, że ja od scenariuszu to mogę powiedzieć czy jest fajny czy nie fajny, ale nie chcę mówić co było w scenariuszu, także tutaj dalej nie będę męczył tego tematu E, gra aktorska w filmie super. E, wszyscy dają radę od e, Toma Hollanda przez Zendaje, e, po kolesia, który grał Neda, e, hapiego Hogana, czyli Johna Favo, e, Melissa Tomei, która gra ciotkę, e, ciotkę głównego bohatera. Super rola, rola, chociaż bardzo mało jej jest. E, Samuel Jackson, jak zawsze na wysokim poziomie. E, Jake Gyllenhaal. E, też, no on to, to on to jest aktor, który, który ma jakiś tam swój styl grania. E, I tutaj bardzo dobrze się spisuje w swojej roli. Widać ten jego, w to, w, to, w jaką serce wkłada w to, w to, jak gra. Widać to, że to jest właśnie w jego stylu utrzymane. E, bardzo fajnie, mi, bardzo mi się podobała jego rola. E, wszystkie dzieciaki z klasy Pitera też są super zagrane nauczyciele, są. No są powiem tak, są komediowymi postaciami, ale są, no są zabawni efekty specjalne są na mega wysokim poziomie mi się wydaje tam naprawdę to wszystko fajnie wygląda jest super super wszystko wyrenderowane mhm. wszystko się fajnie rusza i, i, i tam jest taki twist w filmie i to co się dzieje w filmie w sensie, że te efekty specjalne w pewnym momencie właśnie widać dlaczego to tak wygląda myślę, że ci, którzy właśnie siedzą w efektach specjalnych i tak dalej od razu wy, wyłapią o co chodzi i dlaczego to tak jest zrobione i, i, i film też nam rozwija uniwersum no na końcu mamy naprawdę duży twist i w jednej ze scen po napisach mamy drugi twist który jest trochę śmieszny ale z drugiej strony daje nam daje nam jakąś opcję na rozwój całego, uniwer całego uniwersum dosłownie w przyszłych filmach zobaczymy jak to dalej rozwiążą w tym roku już nie będziemy mieć żadnego filmu ze Stanem Marvela niedługo za no w sumie za 20 dni e, będziemy mieć Comic Con e, w San Diego i tam będzie powiedziane co dalej będzie się działo z uniwersum i jakie będziemy mieć e, dalej filmy. Mm -hmm. Także e, myśli... e, mm -hmm. ja polecam ze swojej strony ten film, jeżeli ktoś oglądał poprzedniego Spidermana, no tutaj mam, można powiedzieć, że mam prawie bezpośrednią kontynuację. E, Hmm. No jest to naprawdę taki kawał solidnego blockbustera, no tutaj nie, nie oszukujmy się, to nie jest film wybitny, który zmieni całe nasze życie, będzie ciepło, na serduszku, no na, na serduszku może się zrobić ciepło, ale który zmieni nasze całe życie i nie wiem, pozwoli nam myśleć w inny sposób, spojrzeć na jakieś sprawy z innej strony, niemniej jednak to, jeżeli chodzi o kino rozrywkowe, to jest takie solidne 9,5 na 10. Ok, może się wybiorę. No to z takich, zupełnie nie, nie miałem o tym mówić, ale mm, dziś widziałem trailer, mm, e, może się będziesz śmiał, ale mnie te film, może to jest sentyment do, do, do, do, do, do, do starych czasów, ale e, Jumanji, The Next Level. E, hey, spoko to wygląda. To pi pierwsza, pierwsza Pierwsza część tego nowego Jumanji, ta mm -hmm. poprzednia. To był, kurczę, też super film rozrywkowy. Tak, znaczy jeśli, ktoś, znaczy jeśli ktoś nie wie, o czym mówimy, Jumanji to pierwowzór, no to jest film z 95 z Robinem Williamsem. Polecam, choć tam po prostu wiadomo już, no efekty specjalne i to wszystko jest takie... To też e, jeszcze tak mm -hmm. e, branżowo, no to też był chyba jeden z pierwszych takich dużych filmów e, z super efektami specjalnymi. Tak, tam były jeszcze naprawdę na monumentalne czasami. efekty specjalne, to prawda, to prawda, te słonie biegnące przez mieszkanie mm -hmm. i tak dalej, tak naprawdę pod tym względem masz rację, warto obejrzeć, choć tamten, tamto Jumanji było Taki bardziej taka, takie niedzielne, film na niedzielne popołudnie, taki w stylu Walt Disney przedstawia troszeczkę, y jeśli chodzi o ten. Ten te, te, te Jumanji, czyli ten Welcome to the Jungle, o którym mówisz y wcześniejszym, czy z 2017 bodajże, i teraz ten The Next Level, to po trailerze y widać, jest taki bardziej, nazwijmy to, dorosły i bardziej jajcarski. Y no, także. Moim zdaniem polecam. Zresztą obsada super, tak? Dwayne Johnson, czyli e, The Rock, Jack Black, Kevin Hart, e, e, koleś... E, koleś... E, on się nazywa Darby... E, Rice e, Darby. E, poczekaj, jeszcze... Jack Black, tak? Mówię, Tak, mówiłem, a tak, oczywiście, oczywiście. Dobra, bo, bo właśnie e, Karen G e, Gillian. Też tak, Karen Gillian. Ostatnia dosyć popularna e, i całkiem niezła tylko Ona grała w e, Doktorze Hu. Mhm, e, w, w, nie pamiętam, w którym sezonie nie jestem hu huwanijem. E, grała też właśnie w Avengersach strażnika Galaktyki. Tak, tak, e, tak, tak. tak, tak, tak. No pod jej kariera tutaj powolutku się rozkręca i ona jest całkiem spoko aktorką, tak mi się wydaje. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Znaczy Wiesz co, tutaj e, oczywiście w, tym, w, te, w, tej, w tej nowej, w tym najnowszym, którego dopiero trailer był widoczny, tam jest więcej osób, tak? No bo w sumie Danny DeVito, Denny Glover, e, którzy tam w sumie mm -hmm. krótko grają jako sami, a e, bo, bo, bo, bo potem te, te postacie w Jumanji jakby są, są jakby e, przez nich ich. grane, ale jednak występują w tym filmie. E, no a, a, a jak dla mnie właśnie wspomniałem o Darbym, e, Rai się bo to jest koleś, który jest średnio znany yy, ogólnie w Polsce. Yy, on gra tego Nig Nigela, yy, tego, który oprowadza po, po Jumanji. Yy, mhm. ja, go, ja tego kolesia... Znaczy, ko on, on wygląda, on jest podobny, ja na początku myślałem, że to jest yy, koleś, który grał Wolverine, yy, Hugh Jackman. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. W sensie, ale y, wiem, że to nie jest on, ale podobny do niego jest <głos> dosyć. Nie, y, y, Rice Darby to jest koleś, który występował też w kilku, w kilku filmach mniejszych lub większych, albo nawet w kilkunastu, czy kilkudziesięciu może i na, pe na pewno w wielu serialach, ale ja go przede wszystkim znam jako, jako świetnego stand no, Jeśli ktoś lubi amerykański stand-up, czy brytyjski stand-up, ogólnie anglojęzyczny stand-up, y, to warto, y, warto sobie go poszukać, naprawdę śmieszny, śmieszny koleś. Y, y. Także Jumanji... To tak jak widziałem y, drugą część, czyli y, z 2017, y, to to na pewno również obejrzę. I pewnie się będę dobrze bawił. Jeśli ktoś nie widział, polecam. E, no. To on jeszcze przecież grał w what, mm -hmm. what do we do in the shadows, czyli co robimy w ukryciu. E, teraz sobie tak właśnie rzuciłem tak? Mm, a okiem. Publicznie. Tak. Bardzo, a... no bardzo możliwe, no. E, to, to, to był spoko film ten. What do, we, what do mm. we do in the shadows? Spoko, film. Tak, spoko. No, to tak, tak, ten, tak, tak, tak, tak, tak. Wiesz co, z, z takich rzeczy, mm. ja go bardziej kojarzę właśnie z komediowych rzeczy. On grał w... E... Czekaj. Mm, on grał w ten film e, z... E... Boże, Ślad to, zębów na kaszęcie? w pamięci, tak. Jest. E, on grał w film z... E, amerykański komik... Boże, kochane... Jim Carrey. Yy, w filmie z Jimem Korejem yy, Jak ten film się nazywał? Yy, eee... w komedii. Yy, pranie mózgu... Jest yy, meni, jest men, o coś takiego. To on też, on też tam grał, to ja go z tego, też, z tego też bardziej kojarzę. No dobra, nieważne, w każdym razie Jumanji moim zdaniem fajne, polecam, jako rozrywkę, tak? Bo, bo... Jeszcze jak jesteśmy przy trajer trajerkach i dziwnych filmach, okay. jak mówili o The to też pojawił się trailer Hobbs and Shaw. Nie czyli wiem. będący spin-offem Fast and Furious, z Dwaynem dorokiem Johnsonem właśnie i z Jasonem Stathamem. Gra tam też Edris Elba. I ten film już jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, to jest taki kosmos, ale z drugiej strony ty czujesz, że oni tak naprawdę sobie z tego wszystkiego, oni mają dystans z tego wszystkiego, mm -hmm. znaczy robiąc ten film e, i, e, i, i to się ten trailer się przyjemnie ogląda, to jak właśnie chemia między Derokiem i Stanhamem. Mhm. Widać, widać, że oni potrafią, że to jest dobra, dobra, dobrze dobrana para aktorów i potrafią się tak droczyć na, na ekranie. I, i, I też myślę, że to będzie, jeżeli chodzi o takie blockbusterowe, rozrywkowe kino, no myślę, mhm. że to będzie coś super. Coś fajnego i to też będzie takie rozwinięcie idei tych wszystkich filmów z lat 90. Typu, wiesz tam ze Schwarzeneggerem czy ze Stallonem, mhm. gdzie oni też byli niezniszczalni wiesz, zabijali ich, oni potem uciekali. Tylko, czy to będzie robione tak już na, na, na, na miarę XXI wieku. A mm -hmm. no właśnie, skoro już o Starcramie jest... z, z, z wspomniałeś, mm, bo ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, z jakimi tytułami on ci się najbardziej kojarzy? Mm, najbardziej? Tak. Eee, expandables. Serio? Eee, tak, eee, bo wiem, że, że on grał w tym filmie Transporter. Tak. I to się wielu osób... Ja nie widziałem tego filmu. Ja go gdzieś tam przegapiłem. Mm -hmm. Wiem, że dużo osób właśnie go kojarzy z tym, no i mi się kojarzy właśnie z Expandables. I druga rzecz, z którą mi się kojarzy, to właśnie Fazny Furious. A, okej, okay, no to widzisz. To ja to ja ogólnie nie jestem fanem y, szybkich i wściekłych serii. Y, y, wszyscy go właśnie kojarzą, tak jak mówisz, z transporterem. A jak dla mnie, to prawdziwy y, startup. Lockstock and Two Smoking Barrels. A, to Lockstock i Two Smoking Barrels to jest oczywiście absolutny klasyk, to masz rację, ale z takich y, bliżej okolic fan fantastyki. Death Race, nie wiem, czy widziałeś z nim. Wyścig śmierci. Mm, tak, kojarzę, ale ten film... No... Nie, nie, ja go kiedyś zacząłem oglądać i na nim zasnąłem i stwierdziłem, że jak na nim zasnąłem, to chyba A, nie, okay. nie warto znaczy, go Znaczy nie, ja, ja go, wiesz co, nie ja go, ja go nie, ja go jakoś tam bardzo wyjątkowo nie polecam, choć moim zdaniem nie jest aż taki zły. Potem druga i trzecia część, gdzie to już po prostu było, było takie... po jeszcze więcej Było po prostu, już, tych było po prostu absolutnie nie polecam. To ten był, ale nie, ale tak, gdzie jak dla mnie Statham świetnie zagrał i, i, i dla mnie się z tym będzie bardzo, bardzo kojarzył, dwa film Adrenalina i Adrenalina 2, nie wiem, czy widziałeś. A To właśnie prawdopodobnie o tym filmie myślałem o gdzie on musiał mieć cały czas podniesiony poziom Tak, dokładnie tak, tak, tak. Bo inaczej mu serce wysiądzie. Tak, tak, tak, tak. To, tak, to mi nie, nie chodziło o transportera, tylko o adrenalinę. A, no to nie, to mi, Właśnie to, to, to nie. Wszyscy go kojarzą bardziej z transportera, może ze wszystkich szyb, szybkich wciekłych, jak dla mnie, to on to jest a, absolutnie adrenalina, tak? Także jeśli nie widziałeś jedynki i dwójki, mhm. to polecam. No gdzieś sobie może kiedyś na drogę. No, jedynka, jedynka jest moim zdaniem lepsza, jak to zwykle bywa, ale... Ale naprawdę, bo tam, tam ta, ta adrenalina, którą on się musi pompować, to naprawdę tam i montaż jest kurczę, dynamiczny i po prostu jego zachowanie i, i, i, i, i ujęcia, są no naprawdę naprawdę adrenalina. Mhm, no. Jak jesteśmy już przy szybkich i wciekłych, to ja też e, tak samo jak jestem fanem serialu, Wiedźmin, to muszę przyznać, że jestem mhm. e, fanem szybkich i wciekłych Tokyo Drift, który wiem, że jest też hejtowany przez fandom szybkich i ponieważ to nie są prawdziwi szybci i wściekli, tylko jakieś drifty po Tokio. A nie Ty... wiem, jakoś z tych wszystkich filmów to jest jeden z moich ulubionych z całej mm. serii. No to ja mówię, nie jestem jakimś, widziałem chyba wszystkie albo prawie wszystkie, ale, ale nie jestem naprawdę jakimś wielkim fanem. Chyba tylko jednych szybkich, szybkich i wściekłych widziałem w kinie. Reszta to gdzieś właśnie jakieś VOD, nie VOD. Nie wiem, może dlatego też mnie aż tak bardzo nie wciągnęło, albo może nie wiem, ale jakoś nie. no Jakoś nie jestem wielkim fanem. Jak jesteś przy takim śmieciowym kinie, to mhm. e, też jestem ostatnio zostałem w sumie fanem, mhm. e, bo sobie nadrobiłem wszystkie części. E, nie wiem, czy o tym rozmawialiśmy. Mission mm, Impossible. Okay. To jest też naprawdę taki kawał mięsisty, kina rozrywkowego, gdzie zabijali go, gdzie zabijają Toma Cruz'a, on dalej biegnie. Mhm. No, no, no, Tom Kruza jest nie, niemożliwe, tym bardziej, że on tam wszystkie e, kaskaderskie wyczyny robi sam, z tego co wiem. E, ale no, no, to, to też jest Ale tak, on jest że... scyntologiem, to on ma nadprzyrodzone moce, także <śmiech> Tak oglądałem ten dokument. E, nie, ale nie, to jest naprawdę, naprawdę takie fajne kino mhm. szpieg szpiegowsko-akcyjne. Szpiegowsko to ja no, chyba trochę, pierwsze... pierwsze... Trochę, trochę, hmm? zawie, trochę zawiewa właśnie przygodami Bonda, też tego starszego Bonda. No. E, no i tam występuje Simon Pegg, co już mało mnie ten plus 5 do wszystkiego. To nie, a wiesz co, jeśli chodzi o jeśli chodzi o pasu, bo to chyba widziałem jedynkę, dwójkę, trójkę w kinie, a potem już jakoś tak któreś kolejne widziałem, ale to też właśnie gdzieś na VOD i chyba tych nawet najnowszych nie, nie widziałem w ogóle, bo jakoś tak nie wiem, trochę mi się przejadło ten tytuł. Jeżeli się nie mylę, to na pewno były te nowsze były na e, HBO Go. A, ba, a, wiesz, e, co, chyba tak, a ale... ten jak się nazywa, a jak nie na HBO Go, to na pewno na Netflixa i część tych odcinków leciała. Trzeba było sprawdzić. Bo wiem, że ostatnio oglądałem wszy prawie wszystkie na HBO Go. Aha. Ale teraz jest z HBO GO przesiadłem na abonament na e, audiobooki. Mhm. E, także no trochę, trochę sobie odpuściłem oglądanie rzeczy. Mhm, mhm. Audiobooki Swoje, świetna rzecz. Swoim, rzecz. O, rzecz. O, właśnie, swoją drogą, mhm. no, zrobimy tutaj re, re, re, reklamę. Tak. E, sobie wykupiłem miesięczny abonament na storytel.pl mhm. e, i przesłuchałem wszystkie opowiadania Wiednińskie. Teraz słucham Sezon Bush. Muszę powiedzieć, że ja tę książkę czytałem zaraz po premierze. Kupiłem ją na, na premierę mhm. I, i tak przypomniałem. Uzmysłowiłem sobie, że ja tę książkę bardzo wy, wyrywkowo pamiętam. I od razu mhm. o, zrobimy szybką recenzję tej książki. E, przypomniałem sobie teraz. to Z tego co pamiętam, to pamiętałem początek tej książki. Mhm. E, trochę jedno, jed, jeden taki akt, e, rozdział ze środka e, i, i końcóweczki troszkę i to wszystko w sumie. Mm -hmm. I, i, i moim głównym zarzutem do tej książki jest to, że Sapkowski prawdopodobnie gdzieś miał w szufladzie jakieś opowiadania, których, nie wiem, czy nie był do końca wtedy zadowolony, jak pisał te mm -hmm. prawdziwe, te, te pierwsze opowiadania wiedźmińskie, nie wiem, czy był nie do końca do nie, z nich zadowolony, czy hmm, po prostu zachował je sobie gdzieś tam na później, mm -hmm. czy miał po prostu je rozpoczęte i nigdy ich nie skończył. Mam wrażenie, że to wszystko, co mu gdzieś tam zostało, on sobie to wziął do tak zwanej kupy podcastowej naszej, e, wziął, gdzieś tam trochę przepisał, gdzieś coś mhm. dopisał, gdzieś po coś posklejał i mu wyszedł ten myszmasz, Mysz e, który potem nazwał sezonem burz. Bo w tej książce to dosłownie przeskakujemy z jednego miejsca w drugie, z jednej przygody do drugiej. Mhm. Fajnie by to chyba było, jakby to naprawdę podzielił na opowiadania i wydał kolejny tą opowiadań a nie robił z tego powieść, bo tu tak naprawdę wszystko się całości nie trzyma, jak dla mnie. Są, są fajne motywy, mhm. są fajne rozdziały, ale no, całościowo jakoś mi to, mi to w ogóle nie pasuje. Nie wiem, nie miałem okazji, chyba raczej znaczy, nie przysiądę. Jakbyś sobie właśnie abonament, takie audiobooki gdzieś mhm. wykupił albo coś. Można dwa tygodnie za darmo sobie potestować. No to, to to przesłuchać polecam, kupić książkę, przeczytać, tak średnio bym powiedział, tak średnio, chyba że z biblioteki będzie opcja, żeby wypożyczyć na no to tak, żeby sprawdzić sobie i poczytać to, to, no, no, no. to, to, to tak, jak najbardziej. No ale no, nie, nie trzyma to poziomu opowiadań ani nawet sagi o Wiedźminie. Także... Dla fanów tak, a dla takich osób, które chciałyby coś fajnego Sapkowskiego przeczytać, no ma na pewno lepsze książki. Okay. Ja no on tam się. Się, się odgrażał mm -hmm. też e, jakiś czas temu, że dalej chce pisać Wiedźmina, że ma tam pomysły i że coś w tym temacie działa. Co z tego wyjdzie zobaczymy. No mam nadzieję, że gdzieś te pomysły będą świeższe i, i lepiej zrealizowane niż to, co, co, co, co było w tej książce. Oby. Oby. E... Dobra. To może teraz przejdźmy dalej, ale jeszcze ale. jak to już wiedźmi, wiedźminujemy mhm. sobie i opowiadamy, to muszę przyznać, że po przesłuchaniu tych opowiadań e, no one się nie starzeją dalej są fajne i dalej się to przyjemnie słucha i, i, i są fajnie i przyjemnie napisane. Mhm. Wiem, że cały czas fajnuje, ale no znaczy to w, sobie przypadku, w przypadku chyba. audiobooków ważne jest to, jak on jest przeczytany. E... O, o, no to, to tak, jak już przy tym jesteśmy, to realizacja jest świetna. Mm -hmm. e, są to audiobooki, gdzie spodziewałem na rolę. Mm -hmm. e, mamy efekty dźwiękowe, mamy muzykę. Mm -hmm. Co do niektórych aktorów, mógłbym się doczepić w sensie, e, do tego, jak oni interpretowali swoje postacie. Mm -hmm. e, ale, ale jeżeli chodzi o Geralta, to Geralta e, czyta głos, który był w Renonem roszem e, w grach. Mm -hmm. Także mamy trochę o, o, o odwrócenie, ale pasuje jak najbardziej do Geralta ten głos. Mm -hmm. e, większość e, głosów kobiecych jest dobrze dobrana. Do no, akurat mm -hmm. ja mam miałem zastrzeżenie do, do Tris Merigold, mm -hmm. e, która była czytana przez Joannę no, no Nie jest to głos Tris Merigold, który bym chciał słyszeć. E, ale jeżeli chodzi o resztę, na przykład Krasnoludy są super zagrane. E, wszystkie, Yennefer ma super gros, głos, e, Siri nawet małe Ciri też ma dobrze głos dobrany. E, no, jeżeli chodzi o realizację tej, e, tych wszystkich opowiadań wiedźmińskich, e, z tego co wiem, saga też jest, e, przeczy, e, jest przeczytana, chyba tylko ostatniego tomu nie ma i nie wiadomo czy będzie, e, bo firma, która nagrywała to wszystko e, zamknęła się. E, także może, jest opcja, że może ktoś przejmie to i nagra ten ostatni audiobook, zobaczymy. Mhm. E, no Jeżeli chodzi o, o realizację, to stoi na rzeczywiście bardzo wysokim poziomie. E, I są też te e, opowiadania m, inspirowane Wiedźminem, mhm. które nazywają się Szpony i Kły. Tam akurat są książki czytane przez jeden głos. Książki, opowiadanie czytane przez jeden głos. E, książki, e, opowiadanie mhm. przez jeden głos. Ka każde opowiadanie to jest jeden głos. I to zazwyczaj są lepiej znani aktorzy i też całkiem spoko się tego i przyjemnie się tego czyta. Jedno opowiadanie czyta właśnie Jacek Rożanek, który był głosem Geralta w krze. Mm -hmm. Dobrze, koniec tego gikowania Przejdźmy może znaczy, do bardziej nie, jeśli co, tak, bo, bo ty teraz, jak mówiłeś o Wiedźminie, to, to, to bardziej bym to nazwał takim rodzajem słuchowiska, a nie audiobookiem, bo... Jeśli no to są takie słuchowiska, chyba jak kiedyś były w radiu. Tak, dokładnie, o, bo jeśli masz podział na no, rolę, ja bym to. Wiem, że to się, to się ogólnie mówi na te audiobooki, ale ja bym to bardziej mm. słuchowiskiem nazwał. Bo... No to, ale to właśnie jest klimat tych takich mm -hmm. e, słuchowisk, jak były, by, były w radiach. E, I jak już jesteśmy przy, tych, jesteśmy przy tych audiobookach, to też polecam, jak ktoś ma dostęp. Kiedyś też, e, to właśnie wtedy się nazywało słuchowiska, e, to były książki czytane przez e, jeden głos wydawany na kasetach magnetofonowych mm -hmm, mm -hmm. I, i to też miało swój klimat. Nie pamiętam dokładnie kto to czytał, pamiętam, że ten pan miał na imię Roch, z tego co pamiętam. Pamiętam, że, że pan miał, z tego co pamiętam, e, z tego co pamiętam ten pan, który to czytał miał na imię Roch. E, i, I to też było, bo on miał taki fajny, głęboki, basowy głos, taki głęboki bardzo mm. i to przyjemnie się czytało też yy, słychać yy, yy, yy, że trochę czasu upłynęło od kiedy to było nagrywane i też fajnym motywem jest to, że po, yy, opowiadanie czy część yy, potrafi się na przykład w połowie skończyć i proszę przełączyć na stronę B. Czyli... <śmiech> Dla tych, dla młodszych strona B to była strona B kasety magnetofonowej najczęściej, ewentualnie. Że... Propo... Jak ktoś mm. nie, nie, nie wie, jak wygląda kaseta ma, magnetofonowa, to proponuję sobie wygooglać. To, to sobie proponuję wygooglać, dokładnie. No, ale wiesz co, tak wracając, bo to o tym chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o mm, książki, o audiobooki czytane właśnie przez jednego, mm, jednego, jedną osobę, to... Fajną rzeczą jest, gdy na przykład sam autor czyta. Tylko, że tutaj e, jeśli chodzi o to, to mm, wolę książki. Znaczy, inaczej, jeśli autorem e, na przykład jakiejś biografii czy czegoś takiego jest, powiedzmy, aktor, bardzo lubię słuchać. Jeśli na przykład e, jest pisarz który potem czyta to swoje, naprawdę źle się tego słucha. Jak, jak dla mnie takim, powiedzmy, no może sztandarowym to nie, ale całkiem dobrą, dobrym przykładem dobrze przeczytanej książki własnego autorstwa jest yy, Byłbym Zapomniał, Pazury, nie wiem, czy miałeś okazję słychać. E, fajnie się tego słucha. Ogólnie, no, wszyscy znają Pazurę, więc, więc mogą sobie wyobrazić, jak to jest czytane. I naprawdę jest to dobrze, dobrze, dobrze przeczytane. A już jakiś czas temu, kilka lat temu ładnych słuchałem właśnie audiobooka, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć i też przez autora czytane i tego się tak po prostu źle słuchało, to było tak topornie czytane, że po prostu no jakbym jakbym słuchał kurcze jakieś czytania nam mszy kurcze przez jakiegoś ministranta czytane po prostu masakra nie dało się tego słuchać. Także tutaj trzeba bardzo uważać na to, czego się oczekuje. Bo czasem takie, bo wielu, wielu, hmm. wiele osób chciałoby właśnie usłyszeć, jak autor to czyta, no nie zawsze się to niestety sprawdza. Nie ja wiem. Rok temu mhm. wyszła książka. Bardzo popularna była to w sumie nie była nawet książka, tylko taki strumień, potok myśli Kasi Nasowskiej. Mhm. Dobrze mówię? No tak, była taka osoba kiedyś tam. Mm, no była. E, mhm. Poczekaj, sobie wygoogluję, bo teraz bo ja pamiętam, słuchałem tego. Mhm, mhm, mhm. I ona też audiobooka, tak, e, dobrze pamiętam. E, I ona też audiobooka czytała, czy tam mm, słuchowisko robiła. Mhm, mhm, mhm. E, i, i, I to też było całkiem dobrze nagrane. No ale już pomijam, że ta książka to właśnie była takim strumieniem, potokiem myśli. Mhm. I ona niekoniecznie do mnie trafiała. Chociaż gdzieś tam jakieś prawdy życiowe w, swoje, w, sobie, w sobie zawierała, no ale w sensie jeżeli chodzi o realizację to to było w porządku sobie. To już jest, skoro już mówimy o audiobookach i słuchowiskach i o, wcześniej wspomnieliśmy o jakichś takich starszych, starszych rzeczach to e, polecam e, Teatr, te znaczy te teatr, teatr Polskiego Radia. To były, to były świetne słuchowiska. Tam bardzo stare rzeczy, ale tam można znaleźć takie naprawdę fajne perełki. Ro Rolanda Topora, jakieś kryminały Agaty Christi. Naprawdę fajnie się tego słucha. To są takie krótkie, krótkie czasem opowiadania godzinne, półtorej godziny. I oni to do... jeszcze puszczają tego chyba na trójce czasami? Wiesz co, nie, ja od pewnego czasu z pewnych wiem, wiem... przyczyn nie słucham mhm. linearnego radia publicznego oraz telewizji no, jakoś... nie oglądam. Też, też się tak składa z, z rządzeniem losu, ale no, z, aplikacji, z aplikacji polskiego radia korzystam i tam jest dostęp do tych starych rzeczy. No właśnie też mi się kojarzy, że oni czasami chyba to na trójce jeszcze za jak, jak radio było w miarę normalne, w sensie to publiczne, to oni czasami to, bardzo to lubiłem mhm. słuchać. Swoją drogą jeszcze na starej czwórce zanim była potokiem informacji. Mhm. Była dobrym radiem, jeszcze yy, to bardzo lubiłem reportaże, Tam zawsze chyba 15.30 był reportaż taki półgodzinny mhm. i to też było, w sensie, że ja tego słuchałem i miałem przed oczyma obraz, jakby to było nakręcone w formie wideo. Mhm. I mówię, kurczę, to jest to, jest, tak, takie rzeczy mogę słuchać. W sensie, że. No, to, to też świadczyło chyba o poziomie tego, że, że tak działało ta mózg, i tak pozwalało mhm. to wszystko sobie zwizualizować i jakoś stymulowało szare komórki. Mhm. I to Nie, myślę, że tutaj to jeszcze... było zawsze ciekawe, mhm. bo było o jakichś takich bardzo niszowych rzeczach, bardzo nietypowych mhm. rzeczach, i to zawsze było w ten sposób zrealizowane, że. Że no, no, no, no ja, ja siedziałem i nie chciałem z samochodu wychodzić, żeby dosłuchać mm. tego do końca to. No dokładnie, dokładnie. Jest naprawdę fajne, fajne, wciągające rzeczy. E, dobra, słuchaj, bo tak, tak że sobie tutaj... będąc politycznym, mm -hmm. mówi co komu te, to radio szkodziło, że... że zostało zlikwidowane? Dlaczego? Dlaczego? Po co? Hurra, dlaczego? No, o przekleństwa w podcaście. No. Eee... Czasami rzucamy mięsem. Puch. E, jakby ktoś nie wiedział, to jest cytat z podcastu rozgrywka zawsze na początku. Jest... Właśnie o tym miałem powiedzieć, że tutaj zapożyczenia jakieś robisz i nie, nie, nie, nie obarczasz tego cudzysłowiem. E... Uzupełniłem uzupełniłem. Tak. E, dobra, e, bo tak sobie to już kombatanswo zaczynamy uprawiać. Zaraz zaczniemy opowiadać o dobranockach, kurczę, w, na jedynce polskiego radia. Nie wiem, co by się zdarzyło. Ja jeszcze miałem. Ja jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. słuchałem swojego czasu. E... Nie. No, ale nie. może y, nie byliśmy tak daleko. Ja oglądam do, dobra, dobranocki w telewizji, także taki stary jak ty nie jest. <głosy> Okej. Okay. Dobra, to może przejdźmy dalej. Bo o, o słuchowiskach chyba powiedzieliśmy wszystko. Dobrze, e, przejdźmy do tej części newsów e, takiej bardziej... E, Bliżej branżowej. Branżowej, tak. E, wiem, że ty przygotowałeś, przygotowałeś solidną dawkę newsów. E, ja tutaj też parę rzeczy od siebie rzu rzuciłem to może powiemy o tym, co było najważniejsze w minionym tygodniu. Nie, nie, nie mieliśmy pogadanki, przepraszam, tydzień temu, także o tym nie powiedzieliśmy. Ale na pierwszy, pierwszy rzut idzie info, że w, w poprzednim tygodniu i w ten weekend, w ten weekend chyba była taka główna, nie wiem, jakby to powiedzieć, atrakcja, Główny trzon tego festiwalu się odbywał, o, mówimy mm. teraz o festiwalu Animator, który odbywał się w Poznaniu. Czy On się e... jeszcze odbywa. On się jeszcze odbywa, ale no taki Do główny trzon tego, mm. tego, co tam się działo, to było właśnie w ten weekend, e, było najwięcej po pokazów, prelekcji i, i, i, i, i pogadanek. Mm. E, no ja nie, nie mogłem być w ten weekend akurat w Poznaniu. E, prawdopodobnie w przyszłym roku, jeżeli e, czas pozwoli. Mm to się wybiorę, ponieważ w ten weekend na swoje uzbyliwie opiekowałem się z ostrzeńcem, z którym byłem na spider Spidermanie. E, no także no, czas nie był stracony, e, ale no, mm, zainteresowałem, wiedziałem o tym festiwalu od dłuższego czasu, ale no, e, prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku się na niego wybiorę, e, bo mnie zainteresowało to, co tam się dzieje, jak to wszystko wygląda. Mm -hmm, mm -hmm. No ja miałem okazję mm. uczestniczyć, znaczy uczestniczyć jakby, w, w, powiedzmy, znaczy... Korzystać z dobrodziejstw animatora, gdy mieszkałem w Poznaniu dwukrotnie jako. Jako przedstawiciel Motion Freaksa I, i naprawdę tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Tak na, jeśli, jeśli ktoś ma czas, to w sumie od wczesnego rana, po, rozpoczynając jakiś warsztatów, przez jakieś większe rzeczy po południem i aż do jakichś późno wieczornych, czy nocnych, czy pokazów, czy wystaw. Także naprawdę, naprawdę warto. Najczęściej właśnie taki dzień animatora kończyłem jakimś pokazem plenerowym animacji, najczęściej to były jakieś klasyki z muzyką na żywo. Także, także naprawdę fajne, fajne doznanie, fajna, fajna rzecz. No właśnie też widziałem, że tam były pokazy animacji z, z muzyką, która była na żywo grana. Mhm, mhm, dokładnie. Były koncerty. Całkiem mhm. fajne te koncerty były. I było coś takiego, jeżeli się nie myli, był panel, prelekcja, spotkanie z ludźmi, którzy robili Wyspę Psów. Eee, mhm. i teraz Wes Andersona mm, i pieski nawet były na scenie ludzie no. się nie wystraszyły eee, także no chociażby myślę, że, że dla samej tej prelekcji czy spotkaniu z autorami Wyspy Psów e, warto sobie na taki festiwal się wybrać, zwłaszcza jak ktoś siedzi w ruchomych obrazkach mhm. czy w animacji, ale dużo mówię no cóż, tak już bywa. E, no to z takich też rzeczy 6 e, e, się rozpoczął e, ogólnopolskie spotkania filmowe kameralne lato w Radomiu, e, czyli e, m, tu gdzie... Mam pytanie. Tak. Przygotuj już sobie szklaneczkę wody. Mhm. Czy rozdawali, czy, cy czy cytryny? <laughs> Nie rozdawali, ale baba sama brała. <laughs> Dobra, przebiłeś. No widzisz. Eee, o, dobra. W każdym razie, kameralna lato, y, y, fajna rzecz, y, to już po raz y, y, 12 y, się dzieje, trwa od szóstego. Niestety z przyczyn ode mnie niezależnych y, prawdopodobnie nie pojawi się nawet na, jednym, na jednej rzeczy, która się, y, która się będzie działa, y, czego mocno żałuję, no ale cóż, tak czasami... Tak czasami bywa. Dzieją się różne rzeczy, bo tak, tak naprawdę pokazy gdzieś tam wieczorne i nocne, kina bardzo różnego od polskiego kina przez jakieś kino mniej lub bardziej zaangażowane. Pokazy się odbywają i w plenerze, i w jakichś knajpkach, w różnych miejscach. Są warsztaty dla dzieciaków. Słucham ciebie. Nie, no, kino mniej zaangażowane to tak. A nakręcimy sobie, a nakręcimy, sobie, a jakąś mamy coś tam, a dobra, to kręcimy. No właśnie. A więc nie chce mi się więcej życia w tym, a to dobra, to nie o. angażujemy się w mniej zaangażowany kino. No właśnie. Yy, nie no, mniej zaangażowane kino to takie kino, w które widz nie musi się mocno angażować, nie mówię o twórce. Yy, czyli kino rozrywkowe, jak to wcześniej nazwałeś, bardzo ładnie. Blockbusterki. Tak, w każdym razie e, e, całkiem ciekawe warsztaty, tam nie wiem, jakieś ABC pracy z kamerą, e, różne inne tego typu rzeczy. E, już niestety to już było, więc ci, którzy nie mieli okazji się pojawić, to ich strata. Był też Janusz filmu, zwany Januszem Rapu. E, często na Motion Freaksie o nim mówimy. Jeśli się interesujecie filmem albo ruchomimi obrazkami, siedzicie w YouTubach, na pewno go gdzieś tam mieliście okazję widzieć. Albo, albo... nawet nie, w sumie nie trzeba się wyruchowymi obrazkami interesować. Mam wrażenie, że swego czasu to była dosyć popularna postać w internecie, bo był chyba dosłownie wszędzie. Tak, tak. To taki człowiek, który rapuje merytorycznie na temat filmu, tworzenia filmu. Koro takie szybkie rapowane tutoriale robi. O. Dokładnie tak, dokładnie tak. Także jeśli ktoś jest w Radomiu, jest z Radomia albo jest przejazdem przez Radom, to warto sobie zerknąć na te kilka dni. Festiwal dzieje się od, tak jak już powiedziałem, od 6 się zaczął i kończy się, kończy się bodajże 13. Momencik sobie kliknę tutaj, żeby nikomu nie nakłamać. No i właśnie i, i nie wiem. Dobra, nieważne, w każdym razie już się zaczęło i trwa jeszcze kilka dni. Eee, nie będę... To uważać na trzy cytryny, żeby nie... Zna... Tak, trzymać je głęboko przy sobie. Eee... Ja I do zostawię. Tak jest. Dobra, to tyle jeśli chodzi o festiwale. Eee, to teraz do nefsów, przejdźmy. Eee, ze świata perfekcja. Effectsa. się Refekta. dzieje trochę przez te dwa tygodnie. Się dzieje się dzieje. Zebrało. Tak. Nie było, nas eee... też, nie było nas też w zeszłym tygodniu, dlatego no to teraz hmm. mamy news z dwóch tygodni. No jak już jesteśmy tak przy cebulo, ce, cebulowaniu mhm. pazerności ludzkiej, no to na EA Scripts jest letnia wyprzedaż. Mhm. E, prawie tak jak na Steamie, czy na innych, e, na innych e, stronach, programach, ag, a, agregatach e, zbierających gry. Także na EA Scripts mamy letnią wyprzedaż i co tydzień e, inni producenci, producenci wystawiają swoje rzeczy po niższych cenach. E, mamy tam do czynienia z wyprzedażą i pojedynczych wtyczek, skryptów i pluginów, e, w sumie wtyczki i pluginy to to samo e, i, re, i zarówno takie bundle, paczki mhm. e, różnych wtyczek i skryptów też są przecenione i to jeszcze nie wychodzi polecam sobie to sprawdzać teraz mamy już trzeci tydzień Tak. i ten tydzień Z trwa do dwunastego. od 8 do 12 czyli od dziś mm -hmm. jeszcze przez kilka dni Kolejny tydzień. cały tydzień, tydzień ma 4 dni no według ehm, nich według, dobrze, nie wnikajmy w to Tak. 3 e, dni bobas dobra, nieważne nie, nie dokończę tego e, w każdym razie e, warto sobie zajrzeć e, spojrzeć co tam jest, jest kilka fajnych wtyczek które mogą nam przyspieszyć i ułatwić pracę i warto sprawdzić także, sprawdzić. także w przyszłym tygodniu, chyba jeszcze będzie czwarty tydzień, z tego co się orientuję, może będzie coś jeszcze ciekawego, co można sobie zakupić. Znaczy już w tej chwili jest podana lista tych twórców, którzy, którzy będą też w kolejnym tygodniu od 5 do 9 dostępni. Więc, więc można już teraz sprawdzić i sobie zapisać w kalendarzu, ale no ale ten bieżący tydzień no trwa jeszcze tylko przez 4 dni, więc, więc też, też, też polecam zerknąć zawsze te 20 czy tam 25% taniej za coś co i tak chcieliśmy kupić jest spoko no dobra to skoro już jesteśmy przy After Effectsach i innych tego typu rzeczach to tak każdy, kto siedzi gdzieś tam w obrazkach mniej lub bardziej ruchomych, kojarzy program Blender, tak? Program zupełnie darmowy do 3D. Każdy, kto siedzi w After Effectsie i zajmuje się czymś, w zasadzie czymkolwiek, ale, ale szczególnie się zajmuje się czymś takim, czym zajmuje się Marcel, czyli explainerami, innymi animacjami ludków 2D, kojarzy taki, taki skrypt jak Duik. E, zupełnie darmowo udostępniany. Rożba... Przepraszam, nie mogę się wysłowić. E, mówiliśmy nieraz o tej wtyczce tak. e, u nas na podcaście. Chwaliliśmy ją e, zawsze. Tak, bo, bo naprawdę I to, to, często o niej mówiliśmy, na Motion Fricksie te... też pisałem, więc nie będę tutaj się rozwodził nad tym, do czego to służy. Ogólnie do animacji postaci. E, plus tam kilkadziesiąt rzeczy, których... dodatkowych jakby narzędzi, które można wykorzystać do wszystkiego w zasadzie w After Effectsie. E, i co ciekawe, ostatnio e, twórcy Duika podali informację, że pracują w tej chwili nad Duikiem do Blendera, e, czyli do animacji. Do, do... Do rigowania postaci 3D. No bo, w blenderze. No w blenderze także. Mm. E, na razie jeszcze no, nie ma zbyt wielu szczegółów. E, ci, którzy chcieliby, m, chcieliby się czegoś więcej dowiedzieć, e, albo zostać nawet e, wczesnymi beta testerami tego drwika dla e, blendera, e, mogą wesprzeć twórców na Patronite i dzięki temu uzyskać taki early access. A ci, którzy nie chcą, no będą musieli poczekać. Jeśli chodzi o mnie, bardzo fajna, bardzo, fajne, bardzo fajny news, bo zakładając, że Duik, mimo tego, że jest naprawdę świetnym kombajnem, jest zupełnie darmowy, udostępniony dla After Effectsa, to myślę, że Duik dla Blendera, gdzie Blender jest zupełnie darmowym programem, również będzie darmowy. I jeśli będzie na takim samym poziomie jak Duik do Aftera, to myślę, że stanie się takim must-have w blenderze. Także w sumie fajnie. Za dużo fajnie, dziś powtarzam. O, Dzisiaj dzień. jest ogólnie obydwoje mówimy dużo fajnie. Tak, dużo fajnie. Dobra, to jeszcze dalej zostajemy przy After Effects'ie. Red Giant VFX Studio to jest taki, taką paczkę, przygotował Red Giant, paczkę narzędzi. Część z tych narzędzi jest znana z innych paczek, ale są przepisane zupełnie od nowa, dużo szybsze. To jest 9 pluginów do kompozytingu, kluczowania, trakowania, oświetlenia i tak dalej, tak dalej. Czyli do VFX-ów w After Effects'ie. Tyle w sumie można na ten temat powiedzieć. No, narzędzia Red Gianta. tyczki jak tyczki znaczy tyczki jak tyczki no, narzędzia Red Gianta są wszystkim chyba znane. No, najpopularniejsze chyba trapkodowe e, Plus tam luksy i tak dalej, to, to, to wszyscy znają. Więc, no, więc ta paczka no, nie odbiega tutaj jakością od, y, od, od, od poprzedniczek. E, cena jak na razie to jest 999 dolarów, więc e, cóż mogę powiedzieć. Czekamy na Black, Black Friday. Jak, się, jak jak to powiedział klasyk, kawał... Tak jest. Czekamy na Black Friday. Eee, nie oszukujmy się. Eee, I teraz kolejna rzecz. Eee, to ostatnio mnie kilka osób o to pytało. Eee, Nebula 3D, czyli zapowiedziany przez Andrew Kramera z Video Copilot na targach Nabu chyba w kwietniu. Tak, w kwietniu. Zapowiedziany eee, plugin do efektów atmosferycznych, jakichś tam dymów i tak dalej, i tak eee, dalej. Mgieł eee, E, niestety nie ma absolutnie żadnych informacji, kiedy to w ogóle się pojawi. E, strona VideoCopilot też całkowicie milczy, nawet nie tylko na ten temat, tylko w ogóle od ostatniego nabu nie ma tam żadnych informacji i newsów, więc e, ci wszyscy, którzy e, spodziewali się jakichś newsów, bo obiecałem, że e, się zorientuję niestety, e, nawet, nawet informacji nie ma. Emilowi nie udało się uzyskać. Nawet mi nie centrum. udało się uzyskać, choć walczyłem, po prostu wsiadłem w pierwszy samolot, który wylatywał z Radomia. <śmiech> <śmiech> I wracał do Radomia. <śmiech> no, także nie udało się. Nie udało się. W każdym A, razie i przejdźmy i dalej. Widzę, że, widzę w naszej rozpicie, że masz też o, coś o piłce nożnej. Tak, mam co się piłce nożnej, ale zanim przejdę do piłki nożnej, to, bo to, to dotyczy tej samej, tej samej firmy. Często programy się chwalą tym, że były wykorzystywane w tej czy innej dużej produkcji. To całkiem niedawny film Rocketman, czyli historia życia Eltona Johna. Tam w pipeline produkcyjnym właśnie został wykorzystany został wykorzystany Da Vinci Resolve. Akurat w ich przypadku Da Vinci Resolve, Resolve Studio, czyli ta płatna wersja w do montażowego, No ale jest też wersja darmowa, o której też często mówimy i którą polecamy i o której pisałem też na Motionfreaksie wielokrotnie. I, to, i akurat tutaj Resolve był wykorzystany do tego, do czego tak naprawdę pierwotnie został stworzony, czyli do koloryzacji w Rocketmanie. Jeśli ktoś widział Rocket, Rocketmana, to myślę, że doceni fajnie pokoloryzowane obrazki. O, znowu fajnie. Także to taki news i ciekawostka. Znaczy no, mamy dzisiaj fajny odcinek i mówimy dużo fajnie. Tak, jak w ulicy Sadankowej. Dziś z, z odcinek sponsoruje literka sponsoruje F. Fajnie. Jak fajnie. Tak. Słowo fajnie. To powie w końcu o tej piłce nożnej. Tak, powiedz piłka nożna. Ciekaw, nie hmm. widziałem tego. To tak. E, e, e, PZPN podpisał kontrakt na, na, na prowadzenie swojego kanału YouTube'owego, na prowadzenie kanału YouTube'owego Łączna z Piłka na, e, i na część... Słucham? Ty mówisz teraz serio, czy...? Nie, mówię serio. A czemu nie? Nie no, serio, pomyślałem, że, że to jest skrót do jakiejś wtyczki albo od czegoś. A nie. Nie no, ty mnie teraz kończysz. Nie, naprawdę PZPN, Polski Związek Piłki Nożnej. Podpisał umowę z Black Magic. Nie, podpisał umowę z, z firmą polską, która zajmuje, będzie się zajmować dla nich trans, transmisjami, prowadzeniem właśnie transmisji na ich YouTubie, na łączy nas piłka będą transmitować też mecze młodzieżówek, kobiet i mężczyzn mecze drugiej ligi i cały ich, cały ich workflow cały ich, cały ich setup hardwareowy jest oparty na jest oparty na właśnie produktach na hardwareze Magica, wykorzystują tam chyba do ośmiu chyba kamer do ośmiu kamer Ursa routery Ultra HD te w Smart Video Hub w sumie najnowocześniejsze w tej chwili na rynku i parę tam jeszcze innych i innego żelastwa od, od Black Blackmagic'a, ale dlaczego o tym chciałem powiedzieć? Bo oczywiście wspominamy o Black Blackmagicu, czyli też którzy którego właścicielami, którzy którzy są właścicielami też programu, o którym wcześniej wspomniałem, czyli Resolve. Ale dlaczego o tym mówię? Jeśli chodzi o software który wykorzystują, wykorzystują do tych transmisji to jest OBS, czyli dokładnie ten program, z którego my korzystamy do prowadzenia transmisji. Mm -hmm. No, to taka ciekawostka. Black Magic jeszcze nie, ma, jeszcze nie ma programu do, do tego. Wiesz co, Black Magic coś miał do, do transmisji, ale nie wiem, czy oni to w ogóle rozwijają, bo ja zajmowałem się transmisjami transmisjami live, ale to było wiele lat temu, znaczy wiele lat temu, to było jakieś 10 lat temu, no, więcej. Więc... wiele lat temu to używaliśmy Google Hangouts. Właśnie, wiele lat temu używaliśmy Google Hangouts, a transmisje robiłem właśnie hardware'owo, ogarniałem w firmie, w której pracowałem, a potem z którą współpracowałem jeszcze zanim w ogóle Google Hangouty powstały, także to technologia była zupełnie Ee, zupełnie inna. Ty serio myślałeś, że PZPN to coś zupełnie innego? Serio, myślę, że to jakaś wtyczka jest albo coś, a tutaj taki, <laughs> taj, taki psikus. Okej, okay, dobra, bo to tak... Myślałem, nie... że to jest po prostu, wiesz, gdzieś, gdzieś ee, zbieżność nazw. Nie, nie, nie, no bo tak dla tych, którzy jakby nie wiedzą, z czego się tej chwili wiemy, my zawsze staramy się przed odcinkiem gdzieś tam wypisać listę tego, o czym będziemy chcieli powiedzieć, żeby nie wyleciało nam z głowy. No i ja zapisałem tylko PZPN Black Magic. No i Marcel myślał, że chodzi o jakiś plugin. No cóż... Ha, ha, ha, taki, taki nam wyszedł e, e, naturalnie heheszki. mały joke, heheszki. takie heheszki. No. Dobra, to wiesz to chyba tyle tej mojej litanii. E, mm, czy o czymś jeszcze nie powiedziałem? Na pewno powiedziałem o wszystkim, co zapisałem, a pewnie jeszcze parę rzeczy mi wyleciało e, z głowy. no e, A jeśli tak e, wracając do, do tego naszego nieporozumienia... E, ja się absolutnie piłką nożną nie interesuję, więc... Yy nie wiem, co tam na tym kanale YouTube'owym się dzieje. Wiem, że serwis Łączy Nas Piłka jest po prostu jakimś ogromnym przedsięwzięciem, który właśnie ma przybliżyć kibiców do właśnie ich idoli i tak dalej, i tak dalej. Ale też zajmują się gdzieś tam wspieraniem właśnie młodych, szkoleniem dzieciaków i tak dalej, tak gdzieś tam promocją wśród dzieciaków, także, także chyba fajna inicjatywa, jeśli ktoś się tym bardziej interesuje, pewnie więcej by na ten temat powiedział. No ale taka ciekawostka, bo właśnie, bo co ciekawe, to jakby ten News ja tego nie wyczytałem gdzieś na PZPN-owskich stronach, mhm. tym newsem chwali się w oficjalnym press Black Magic. Że dla Polskiego no to, Związku, dla oficjalnego no Polskiego Związku Piłki Nożnej, no. no dobra, to ja już się nie śmieję. No, dobra. Y, to tyle, jeśli chodzi ode mnie, to teraz może Marcel, ty o Super, godzina, powiedzieć? prawie godzina 20 nieców. E, nie, myśl... go, nie, godzinka, zaczęliśmy po, po, po siódmej, zaczęliśmy, także godzinka. Aha. No dobra, to godzina newsów. Myślę, że już wykorzystaliśmy wszystkie newsy na dziś. Nie, bo tak... Mm, powiedzieliśmy e... chyba wszystko. Znaczy powiedzieliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, bo jakby mm, mam, mieliśmy nawet jakiś to, temat... Nawet to, czego który... nie zaplanowaliśmy. Nawet to, czego nie zaplanowaliśmy. E... E... Czyli, bo mieliśmy przygotowany temat taki mm, dłuższy, który, który chcieliśmy przegadać, ale myślę, że newsów jest na tyle i na tyle już... Mm, poprzynudzaliśmy o, tym, o, tych wszystkich, o tych wszystkich pluginach, które są albo których nie ma, że nie ma chyba w tej chwili sensu rozpoczynać głównego tematu. Główny temat przejdzie na jeden z kolejnych odcinków, a jaki to będzie temat, no to się dowiecie, gdy będziemy o nim mówić. I teraz, jak tak się wykupiłem do kamery, mm -hmm. to jeszcze możemy sobie chwilę o tym pokazać. Pamiętasz, taki ten z Michaela Jacksona Black or White? Pewnie. Pamiętasz ten morphing taki? Tak, z, z był tym face-morfingiem. Face no? No, no, no. To było tak super zrobione uh -huh. i ja się zastanawiam, jak to zrobili, bo to przecież był z lat 80., z końcówki 80., początek 90. -tych. Wiesz co, z którego właśnie w tej chwili sobie wklikuję, z którego był roku, nie, bo nie pamiętam, 91. Mhm. A ten Morphing był tak idealnie zrobiony, w sensie, że dzisiaj, do dzisiaj jeszcze się broni ten Morphing. Tak. I, i, i, I tak mi się akurat to przypomniało. Jak, jak, jak machałem głową do kamery. Mhm. Wiesz co, ja gdzieś kiedyś, ale to już wiele lat temu, teraz nie sobie na pewno nie przypomnę, mhm. widziałem. E, taki behind the scenes tego teledysku Black or, Black or White, jak oni no jak czy to też powstawało. To widziałem, jak oni to kręcili, w sensie, że to była choreografia i tak dalej, ale e, same przejścia, przecież tam e, ludziom się rosły w włosy, tak, tak, oni się tak, potem tak, tak. zwijały, e, chociaż samo przejście, wiesz, e, kolorów skóry mhm, i tak dalej, no to to jest kucze wtedy, to pewnie była jakaś mega praca nad tym. Tak, wiesz co nie? Bo, wiesz co ja nie chcę w tej chwili jakby wymyślać, bo, bo, bo nie pamiętam, ale ja widziałem właśnie, ja wiem, że jakby to, jak to odstąd, tylko że ja, ja czytałem na pewno raczej na pewno nie widziałem tego behind the scenes. czytałem dość duże opracowanie właśnie tego jak, to, jak ten morphing właśnie powstawał i um, nie chcę teraz skłamać, ale nie wiem czy w tym um, przy tworzeniu tego morphingu właśnie tych efektów um, specjalnych w tym, w tym klipie nie brali ci sami ludzie którzy robili efiksy do Terminatora 2 hmm. Sam no były taky, nie? Po mhm. Michael Jacksonie, to można się tego spodziewać, e, że takich ludzi zatrudnił. E, I teraz jak tak o tym pomyślałem, to mi się przypomniało. Jest taki kanał na YouTube dosyć znany w środowisku tych, którzy gdzieś tam sobie domowo robią. E, to był chyba trzeci kanał no taki z After Effectsem mhm. i, i, i z rzeczami, z ruchomym obrazkiem, który trafiłem. Corridor Digital. I oni mają, e, co tydzień mają taką serię, gdzie jest e, jeżeli, się nie, jeżeli, jeżeli się nie mylę, to jest Professionals e, albo VF Artists e, Reacts on Bad Good VFX. Mhm. E, I tam e, omawiają A, różne... to jest taki rodzaj, rodzaj wideopodcast, podcastu. Si siadają trzech sobie w na i i i... kanapie i, oglądają, i jajcują na temat, tak, tak. tak. Albo opowiadają, jak, mhm. co, jak to było zrobić, próbują to rozgryć. I to jest bardzo fajna seria. W sensie, że z punktu widzenia takich osób, które gdzieś tam siedzą w branży, mm -hmm. to jest fajne, bo oni próbują rozgryźć to po swojemu, jak tak, to było zrobione. Tak, tak, taki ba ba backwards engineering robią. A druga sprawa to ostatnio też, e, chyba ci wysłałem to w zeszłym tygodniu, e, oni zrobili swojego deepfake'a mm -hmm. e, z Tomem Cruzem. A, tak, tak, tak, to mi chyba Zatr za Zatrudnili, co powtóra, Tomek mhm. Cruza Tak, tak, tak. I korzystając z tego oprogramowania do deepfake'owania zrobili, zrobili akcję, że niby Tom cruz wszedł do nich, do, do mhm. studia z i z nimi rozmawiał. I to było naprawdę dobrze zrobione. Podejrzewam, że jakby jeszcze więcej czasu na to poświęcili, to by jeszcze lepiej wyglądało. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak. Ym, ym, na pewno by lepiej wyglądało, jakby więcej czasu poświęcili. Druga sprawa... Ym... Druga sprawa to yy, myślę, że y, gdyby ten Tom Cruise był jakby ten zlipfajkowany Tom Cruise został pokazany w jakby, nazwijmy to w cudzysłowie w swoim naturalnym środowisku, czyli nie wiem ukryta kamera pokazuje to Tom znaczy, Cruise'a tu, przechodzącego gdzieś tam przer przerysowane. Tak, w sensie było to przerysowane. Albo nie wiem, to... albo, albo Tom Cruise odgrywa scenę z najnowszego filmu XYZ nie, i masz tam jeszcze fiksy jakieś luty nałożone i tak nie dalej. I tak dalej. Jeszcze, no, ale okay. Byłoby to absolutnie, po, po, po. Nic nieważne. Okej, okay, nie usłyszałem. Mówię, że nie widziałem jeszcze tego filmu XYZ. Ok, spadaj. Eee, z, e, Wtedy by to było absolutnie do, sprzed do sprzedania, tak? Ale tutaj też ważną rzeczą jest to, zresztą oni o, tym, o, oni o tym mówili, że tu ważną rzeczą jest to, że ten człowiek, którego zatrudnili, on naprawdę nauczył się Toma Cruza. Nauczył no, się to, jego... Tak, bo on to był taki, no jego sobowtór? Osoba, która się w niego tam wcielała z mm -hmm. lat, mm -hmm. w sensie, że on nawet mówił głosem tak. Toma Cruzami, tak, tak, naśladował jego gesty i tak dalej, co e, też dosyć mocno to sprzedawało. Jednak, jeżeli te, e, już do samego Debbie mam taką uwagę, mm -hmm. e, ja mam wrażenie, że to jest fajnie zrobione i ten skrypt działa naprawdę super, mm -hmm. ale z drugiej strony widać, że to jest tak jakby trochę płaski obraz nałożony na tak, twarz? Tak, tak, tak, tak. tak. Jeżeli, jeżeli ktoś ma takie obeznanie, nie wiem, czy, czy osoba, która nie siedzi w VFX, mhm. e, e, czy w jakichś tam gruchomych obrazkach, by to wyłapała, ale w sensie, że jak się temu przyjrzeć, to masz wrażenie, że tak, że ktoś po prostu bitmapę mm. taką płaską czy, czy, czy, czy, czy animację nałożył na twarz mm. i, i gdzieś, gdzieś to nie ma tej przestrzeni, tak, że tak, tak, tak, to nie jest generowany obraz przestrzenny, tylko to jest obraz płaski generowany mm. i nakładany na twarz. Wiesz, dlatego, dlatego tak jak powiedziałem, gdyby, gdyby ten Tom Cruise był w bardziej wiarygodnym środowisku, albo gdyby właśnie został jeszcze dookoła obudowany właśnie, że to jest odgrywana scena nie i masz jakieś, jakieś VFX jeszcze na to nałożone dookoła, jakiś grading i tak dalej, to myślę, że to by było zupełnie do sprzedania. Wtedy by to można było ukryć. W takiej sytuacji, jak tutaj to, o czym mówimy, no to to jednak trochę widać. I teraz jeszcze, jak tak mamy taki odcinek dzisiaj taki bardziej luźny, pogankowy, to drugi kanał, na który mi się udało trafić, jeżeli chodzi o After Effectsy, to było Rocket Jump. E, gdzie, gdzie, gdzie też pokazywali jak robić e, efekty specjalne e, i, i potem ludzie z tego, z, z tego kanału zrobili e, gre, e, serial, który się nazywał Video Game High School. Mm. I teraz mi wleciało e, z głowy jak się nazywał prowadzący ten, e, ten kanał i oni właśnie z Corridor Dig Digital często współpracowali. Zaraz sobie to znajdę. Czekaj, a Rocket Jump to nie jest ten... Boże. Yy. Rocket Jump, tak, to jest... z brzmi... Azjata. No właśnie, az... nie chciałem tutaj stereotypami... Znaczy to, tak, nie to nie jest stereotypami, on... on jest Azjatą, no. Tak, on jest yy. Azjatą. Freddy Wong. I Freddy Wong, to, dokładnie. I, I ten... Yy... I to chyba pój właśnie to jest zaraz po tej fali wideo e, kopilotowej. Copi to jest chyba taka druga fala e, ludzi którzy e, robili rzeczy związane z After Effectsem, mm -hmm. bo wtedy nie ukrywajmy się, e, to wszystko i tak się skupiało na After Effectsie, bo tylko tego praktycznie ludzie korzystali mm -hmm. potem e, nie wiem mm, to dopiero zwinęło się jakieś rzeczy 3D. E, ale no, no, na początku głównie chodziło o After Effects mm -hmm. w tych kanałach. No wiesz co, jest jeszcze trzeci yy, yy, taki kanał Film Riot. Tak, takich... e, pamiętam go, a jego akurat mało oglądam. Ja wiesz, co też mało oglądam w tej chwili, nie wiem, czy on, oni dalej coś tworzą, ale to też takie, jak wymieniamy te właśnie takie tych następnych, znaczy następców, trochę kontynuatorów video koło, pilo... koło pilota, no to Freddy Wong i właśnie. E, e, tak, istniełem jeszcze tydzień temu. Tak, już pamiętam ten, e, ten kanał. Tydzień temu ostatni film do tego. Ta, okay, także jeszcze coś widziałem. Ale z drugiej strony fajne jest to, mhm. jak już tak sobie gadamy o tych, e, o tych, o tych ludziach, e, jak to wszystko się rozwinęło. Mhm. Myślę, że to wiesz, byli kolesie, na początku to były osoby, kolesie, którzy robili jakieś rzeczy u siebie po prostu w garażach, mhm. w domach, a teraz mają własne studia. No, Rocket Jump jest producentem seriali, robią normalnie właśnie F VFX do filmów, z tego co wiem, Corridor Digital też. Także no to. Kurcze, tak, tak, no tak. Ta, ta, ta, ta, ta. no Freddy Łopaka był chyba jako pierwszy, jako pierwszy wymieniany, właśnie jako. jako tam był, był, był taki, był, była taka fala e, tekstów już w branżowej bardziej e, e, skali i, i nawet w takim popkulturowym świecie, że właśnie tutaj YouTube'owy twórca właśnie tam reżyserem czy twórcą efektów do tego, tego, tego czy innego tytułu. Mm -hmm. Także no, no, no. No ja, ja pamiętam dobrze, że ten, e, początki tego pro, projektu Video Game High School, bo to oglądałem na początku i to na Netflixie w ogóle wylądowało. Nie wiem czy to usunęli e, czy jeszcze jest. No, i oglądałem to na Netflixie, nawet było na polskie tłumaczone. E, e, I to był całkiem spoko ten serial, W sensie, że był głupi jak 100 kilo marchewek, ale, ale w sensie w, tak pozytywnie głupi, że, mhm. że, że, że, że, że to było czuć, że do tego wszystkiego jest dystans mhm. trzymany. E, no, także no, no, Podoba mi się to, jak to w którą stronę to wszystko poszło. Że, że, że, że, że tak naprawdę ci ludzie gdzieś tam nie, nie, nie stanęli w miejscu, nie skupili się tylko na innej rzeczy, tylko dalej robili mm -hmm. to, co chcieli i, mm -hmm. i, i, i im się to w życiu powiodło, udało, że tak. tak powiem, udało się. Ale ja, jakby tutaj, by tak próbować, moralizować, no to po prostu robili swoje, tak? I nie dawali za wygraną i robili swoje, i robili swoje, robili swoje. Jednocześnie, jednocześnie trochę ucząc innych, uczyli, doedukowywali do siebie, tworzyli swoją markę, tak jak mówiliśmy w kilka, kilka podcastów temu właśnie o właśnie tworzeniu własnej, własnej jakby marki, własnej renomy. No i, i w końcu to wypaliło, w końcu to wyszło, tak? Czyli upór się opłaca mhm. i popłaca. I szkoły, szkoły nie skończyli w tym kierunku. I szkoły nie skończyli w tym kierunku, O czym dziś rozmawiać? Ale to tak e... wiesz, sprzedałeś temat, o którym mieliśmy mówić. Mm -hmm, no sprzedałem nie to być będzie. Tajemnicę. Tajemnicę. E, dobra, mm -hmm. e, ale m, pamiętam właśnie to korridor digital na nich trafiłem, jak szukałem tutoriali do trapform form. Mm -hmm. e, to oni chyba mieli e, coś takiego jak Dubstep Guns. Mm -hmm że strzelali dubstepem z takich działek mhm. I, i, i tam chodziło o to właśnie, że z Forma robili taki wiesz, niby sound, mhm, sound, mhm. Form, sound wave taki strzelający. I dla mnie wtedy to była czarna magia i dzięki temu trochę tego trapkoforma Forma mhm. sobie rozgryzłem. Potem to już metodą prób i błędów sobie ogólnie to ogarnąłem. Ale no, no, pamiętam, że dla mnie to była wtedy czarna magia. Ja mm -hmm. się stawiam, jak to można robić? Jak, jak, to, jak to może działać? Nie no, przecież to tylko mamy tutaj takie płaskie, tutaj jedna kropeczka jest na ekranie, oni z tego takie rzeczy robią. <laughs> A potem człowiek się uczy i okazuje się, że jednak to było banalnie proste. Może nie banalnie proste, no, nie ale banalnie ogólnie proste. nie było mega skomplikowane. Mm. Wiesz, wszystko jest, wszy, wszystko jest yy, nieskomplikowane, jeśli wiesz, jak to zrobić. Nie ma rzeczy trudnych, tylko nie ma rzeczy, są rzeczy, które nie wiem jak zrobić. O. Dokładnie tak. Dobra, słuchaj, chyba... Dobra, będziemy... bo, bo, bo tutaj płyniemy w, w jakieś te przemyślenia życiowe i tak, tak dalej. Tak, już popłynęliśmy My... raz z audiobookami, w tej chwili już zaczynamy płynąć w jakieś moralizowanie, więc najwyższy czas, aby skończyć nasze dzisiejsze przynudy. Jeszcze raz przepraszam wszystkich... Którzy dziś dotrwali do końca, że w zeszłym tygodniu nas nie było i w sumie nawet informacji nie umieściłem, nie, nie, nie, nie że niestety nas y, nie będzie. Mam nadzieję, że to się będzie się, nie będzie się powtarzać, a jeśli będzie się powtarzać, to bardzo, e, e, bardzo rzadko. E, I oczywiście, no to niestety obowiązki ten Obowiązki gdzieś tam nas. Tak. Przygniotu. Dokładnie tak. A w tej chwili już tradycyjnie, tak jak ja na początku zaprosiłem na wszystkie social media, teraz Marcel zaprosi już tradycyjnie do komentowania, pytania. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam do komentowania, e, dawania się z nami w dyskusję. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to może do nas się odezwać na wszystkich social mediach, e, przez nasze strony firmowe, googleując nasze imiona, nazwiska można e, nas bez problemu znaleźć. E, można też z nami się kontaktować przez e, Facebooka Motion Freaks, e, przez Instagrama POR Podcast, gdzieś tam coś tam dzieje się mm -hmm. e, na tym Instagramie czasami. E, można do nas napisać bezpośrednio maila i tak e, to najlepiej przez stronę Motion Freaks już bezpośrednio e, lub e, na YouTubie pod filmami. Tak jest. E, można się do nas zadawać. A jak ktoś chce nas posłuchać w jakich miejscach oprócz YouTuba? gdzie teraz nadajemy, no to jesteśmy na wszystkich większych e, serwisach podcastowych. Na Spotify, Podcast FM, iTunes, e, Stitch. E, co tam jeszcze mamy takiego ciekawego? No na wszystkich największych Tune in. Google Podcast, tak Tune in, Google Podcast, no na wszystkich tak. największych agregatach zbierających podcasty. E, Poro Podcast. Zapraszam do słuchania i jak najbardziej proszę, zapraszam do kontaktowania się z nami. Tak jest. I słyszymy się e, za tydzień. Prawdopodobnie za tydzień. Znaczy na pewno za tydzień. E, około tydzień, plus minus? Może tak, w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, tak jest. Dobra, to tyle. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękuję Emilu. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają i słuchali. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa pa, pa, pa. trzymajcie się, do usłyszenia. Din, din, din.